Wojciech Malajkat nagrał dla nas w 2008 roku. Bądź zdrów, Karol. Bądź zdrów, Max. Ucałowali się serdecznie na rozstanie. Borowiecki nie miał do niego żalu, bo odczuwał jego stan. Już mu zresztą opowiedzieli robotnicy, że gdy już w fabryce żadna pomoc nie mogła poradzić, Max zamknął się w kantorze i płakał jak dziecko, nad ruinami pracy swojej. Jestem zupełnie na czysto. Dobrze, dobrze, odpowiedział, jakby wyzywając świat cały do walki. Kazał zająć się pogrzebem ojca, a sam poszedł do fabryki, bo już tam prowadzili roboty urzędnicy Towarzystwa Asekuracyjnego. Ale wkrótce przyleciał Mateusz z wiadomością, że stary Müller czeka na niego. Jakoż już od progu fabrykant zaczął go ściskać i mówił pośpiesznie Byłem w Sosnowcu Dali mi depeszą znać dzisiaj dopiero, dlatego się spóźniłem Bardzo się zmartwiłem Mnie żal, bo widziałem jak pan pracował Ale co pan będzie robić dalej? Jeszcze nie wiem Wszystko pan stracił? zapytał żywo Wszystko, odpowiedział szczerze Głupstwo, ja panu pomogę Pan mi zapłaci procent zwykły, a wybuduje fabrykę jeszcze większą. Ja pana kocham. Pan mi się bardzo podoba. No co? Karol zaczął przedstawiać z dziwnym uporem, że nie będzie miał zabezpieczenia jego kapitał. Rysował mu swoje położenie materialne w nadzwyczaj ponurych barwach, ale fabrykant roześmiał się na te dowodzenia. Kajne gadanie. Masz pan rozum. To jest największy kapitał. Stracił pan dzisiaj... Za parę lat wszystko się odbije. Ja byłem majstrem tkackim. Ja nie umiem dobrze czytać. A mam fabrykę. Mam miliony. Pan się orzeń z moją madą i bierz sobie wszystko. Dawno już chciałem panu o tym powiedzieć. To jest dobra dziewczyna. A nie chce pan się z nią żenić, to i tak pożyczę panu pieniądze. Mój wil nie na fabrykanta. Jemu muszę kupić na wsi majątek, bo on ma w głowie wielkie państwo a mnie potrzeba zięcia takiego jak pan. No cóż? – mówił prędko, obcierał rękawem spoconą, zatłuszczoną twarz i śledził z niepokojem Karola. Powiedz prędko, bo ja się śpieszę. Dobrze – odpowiedział Karol zimno. Dawno przecież myślał, że na tym się skończy. Miller, uradowany, uściskał go, wyklepał po łopatkach i pobiegł do domu. Upłynęło kilka tygodni od pożaru i pogrzebu pana Adama, na którym Anka nie była. Leżała chora w domu Trawińskich, dokąd się przeprowadziła. Teraz czuła się już znacznie lepiej, ale na ulicę jeszcze nie wychodziła, bo nadeszły straszne dni marcowe, pełne deszczów, błota i zimna. Czuła się prawie zdrowa, ale do równowagi nerwowej przychodziła bardzo wolno. Ta straszna noc, zakończona nagłą śmiercią pana Adama, zostawiła w niej głębokie ślady. Całe dnie nieraz siedziała zapatrzona w jakąś głąb, z której nadlatywały do niej głucho szumy pełne krwawych łun, pełne krzyków nieludzkich i pełne strachu, tak mocnego, że mdlała z przerażenia lub jak obłąkana rzucała się do ucieczki. Musiał zawsze ktoś czuwać przy niej, rozrywać jej uwagę i nie pozwolić zapadać w przypomnienia. Najczęściej robiła to Nina, która z poświęceniem matki czuwała nad nią. Codziennie także przychodziła Wysocka, a całe wieczory przesiadywała Kama. Przesiadywała całymi dniami w wielkim narożnym pokoju, zamienionym na rodzaj oranżerii, w której pełno było ptasiego świergotu, szmerów małej fontanny i kwiatów, bo kilkanaście wielkich drzew kameliowych pokrywało się już białymi i czerwonymi kwiatami. Anka siedziała w niskim, głębokim fotelu i mówiła z rozrzewnieniem. Wiesz, że mną nikt się tak nie zajmował serdecznie jak wy? Boś nie potrzebowała. A że ja się zajmuję tobą, leży to w moim interesie. Muszę dbać o swój model, odpowiedziała Wesołonina. Malowała jej portret. Właśnie w tej pozie wyczerpania, na pół leżącej w fotelu pokrytym skórą tygrysią, na tle rozkwitłych drzew kameliowych. Cicho było tutaj i ciepło. Fontanna szemrała sennie i tryskała niby strumień brylantowych opiłków, który opadał pyłem na marmurowy, biały basen, pełen wygrzewających się małych, zielonych jaszczurek. – Był dzisiaj Karol? – zapytała znowu Nina. – Był. – Czy już? – Nie jeszcze. Nie miałam odwagi ale w tych dniach zwrócę mu pierścionek i słowo. To tak ciężko, tak ciężko. Zamilkła i wilgotne blaski rozpromieniały jej oczy. Nie mówiły już o tym. Dni znowu powlekły się jednostajnie, te tylko przynosząc zmianę, że raz przed wieczorem przyszedł ją odwiedzić stach wilczek. Przyjęła go w oranżerii i nic nie mówiąc patrzyła na niego długo. Wilczek? Wyświeżony, pachnący, pewny siebie, opowiadał, że zawarł spółkę z Maxem Baumem i na wiosnę na placach Starego Bauma zaczną stawiać wielką fabrykę chustek półwełnianych, że zrobią konkurencję Greenspanowi. A cóż się dzieje z ojcem pana Maxa? zapytała. Trudno to określić inaczej, jak tylko, że zupełnie zwariował. Jak pani wie, kocioł i później pożar zrujnował mu zupełnie pustą już wprawdzie fabrykę. Otóż stary odstąpił wszystkie place Maksowi. Oddał Wszystek gotowy towar, jaki był jeszcze na składzie. Sprzedał nawet warsztaty, które ocalały. Rozdzielił wszystko pomiędzy dzieci, zastrzegając sobie tylko, że do jego śmierci nikt nie ruszy murów fabryki, że pozostaną jego wyłączną własnością. Zamknął się w nich i tam żyje. Zupełny wariat. Radziłem Maksowi, aby starego chociażby siłą przewieźć do jakiegoś zakładu leczniczego, bo te mury bardzo by się nam przydały. Ale nie chcę. Ma rację. Może pan powie panu Maksowi, żeby mnie odwiedził? Dobrze? Z przyjemnością. Wiem nawet, że się wybierał dawno i czekał tylko zupełnego wyzdrowienia pani. Posiedział jeszcze chwilę, Popisywał się jak mógł i wyszedł bardzo chłodno pożegnany, bo Anka nabierała do niego wstrętu. Wytarła śpiesznie ręce, bo jego wielkie dłonie zimne były i wilgotne. On robi na mnie wrażenie płaza, powiedziała do Niny. Jest to kombinacja płaza i dzikiego zwierzęcia. Tacy w życiu dochodzą do wszystkiego, o ile zbyt prędko nie skończą w więzieniu. Dorzucił Trawiński. I zaczął Ance opowiadać o jego interesie z Greenspanem i jego sposobach robienia majątku. I wy, pomimo wszystkiego, przyjmujecie go u siebie? Zawołała oburzona. Przyszedł do pani. A potem ja się z nim znać muszę, bo tutaj nie wolno ludzi rozdzielać na uczciwych lub złodziei. Może być każdy potrzebnym. Ależ ja go nie chcę nigdy już widzieć. Dobrze, zapowiem służącemu. A moimi słowami niech się pani nie gorszy. Idziemy zawsze w kierunku musu, a nie w kierunku chęci i woli. Uśmiechnął się smutnie i spojrzał na Ninę, która odstawiła sztalugi i aby nie słuchać tych słów, które ją zawsze bolały niewymownie, stała pod kameliami, rozdmuchując delikatne, różowe pączki. Straszne jest życie, szepnęła Anka. Nie... Straszne są tylko nasze wymagania od niego. Straszne są tylko nasze marzenia o pięknie. Straszne są tylko nasze pożądania dobra i sprawiedliwości, bo nigdy się nie urzeczywistniają i nie pozwalają brać życia takim, jakim ono jest. W tym leży źródło wszelkich cierpień. I nadziei, dorzuciła Nina, postawiła na stoliczku obok Anki wazon z krzakiem chińskiej róży, Pokrytej żółtymi, cudownymi kwiatami O bardzo subtelnym zapachu Patrz, Kaziu I nie mów przykrych rzeczy Wieczorem przyszedł Józio Jaskulski Który od czasu pewnego Przychodził stale czytywać Ance książki Od niego dowiadywała się Różnych szczegółów o Karolu I jego sprawach Bo chociaż Borowiecki bywał codziennie Nigdy nie wspominał o interesach Ojciec już zdrowy? Zapytała. Już od tygodnia dozoruję ludzi, którzy uprzątają rumowiska. A ty co robisz? A ja jestem też u pana Borowieckiego w kantorze, bo już starszy pan Baum zlikwidował swoje interesy. Opowiadał bardziej jeszcze nieśmiały i rozczerwieniony, bo biedak zakochał się na śmierć w Ance i całe noce pisywał do niej sążniste listy miłosne, których jej nie przysyłał wprawdzie, ale na które sam sobie odpowiadał, również płomiennie i w wielkiej tajemnicy, a nie wyjawiając imienia ideału, odczytywał je przed kolegami lub na zebraniach muzycznych u Malinowskiego. – Pan Max prosi przeze mnie, czy jutro może odwiedzić panią. – Dobrze, czekam po południu – powiedziała dosyć żywo. Czekała tej wizyty bardzo niecierpliwie, a gdy go nazajutrz zameldował służący, serce jej zabiło radośnie i bardzo poruszona wyciągnęła do niego rękę. Max, bardzo zmieszany i onieśmielony, usiadł na przeciwnej stronie i cicho, trochę niepewnym głosem zaczął pytać o zdrowie. — Ależ zdrowa jestem. Czekam tylko pogody, żeby wyjść na powietrze, a raczej, żeby wyjechać z łodzi. — Na długo pani wyjeżdża? — zapytał prędko Max. Może zupełnie. Nic jeszcze nie wiem, co zrobię ze sobą. Niedobrze pani włodzi? Tak, bardzo niedobrze. Ojciec umarł i nie dokończyła. Max przerywać nie śmiał. Milczeli, spoglądając na siebie bardzo życzliwie. Anka uśmiechała się do niego takim szczerym, radosnym uśmiechem, że Max topniał jak wosk. I dawno ukrywana miłość przejmowała mu serce taką radością i rozczuleniem, że byłby z radością, całował jej krzesło. Ale pomimo to siedział sztywno. Powiedział jeszcze kilka zdawkowych grzeczności i wstał do wyjścia. – Już pan idzie? – zawołała z przykrością. – Muszę, bo stąd prosto jadę na ślub Moryca z panną Melą Greenspan. – Panna Mela wychodzi za Moryca? – bardzo dobrana para. Ona ma wielki posak i jest bardzo piękną i ma ojca, który już kilka plajt zrobił z powodzeniem, a Morycowi sprytu wystarczy nawet do zjedzenia własnego teścia. Ale mnie pan jeszcze odwiedzi, prosiła Anka. Kiedy tylko pani pozwoli. A więc, choćby codziennie, jeśli pan będzie mieć czas. Max ucałował jej rękę i wyszedł bardzo uradowany. Potem, o zmroku, gdy przez okna zaczęły błyskać światła fabryk, przyszedł Borowiecki. Usiadł cicho, bo w drugim pokoju grała na fortepianie Nina i dźwięki dziwnie słodkie rozlewały się jak szemranie strumienia. Długo oboje milczeli. Czasami tylko w półmroku krzyżowały się ich spojrzenia i cofały natychmiast lękliwie. Dopiero gdy zapalono światła, Zaczęli rozmawiać przyciszonym głosem, aby nie głuszyć muzyki. Do powieści Władysława Reymonta Ziemia obiecana w interpretacji Wojciecha Malejkata powrócimy jutro o tej samej porze. A tymczasem posłuchajmy wariacji na temat własny Władysława Żeleńskiego. Gra Equilibrium Quartet. kwartet Equilibrium wykonał wariację na temat własny Władysława Żeleńskiego. Autopromocja. Muzyka włoskiego baroku podkreśla bliskość człowieka i sakrum. Nie można zapominać o tym, że dla wrażliwości ludzkiej to zwykła codzienność może być miejscem głębokiej refleksji. Na festiwalu Misteria Paschalia taką szczególną brzmieniową przestrzeń zaproponuje Vem Soundimestr i jego zespół Le Poème Arbonique. W programie dzieła Monteverdiego, Cavallego, Rossiego, a przede wszystkim mistyczne Miserere Gregoria Alegriego. Transmisja z Bazyliki Ojców Karmelitów na piasku we wtorek o 20.00. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja. Słuchają Państwo programu drugiego. Zbliża się 22.30. Wieczór ze Słuchowickiem. Dziś w wieku 94 lat odszedł Wiesław Myśliwski. Jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy polskich, autor dzieł, które na trwałe weszły do kanonu. W specjalnym wydaniu audycji wieczór ze słuchowiskiem sięgamy teraz do jego powieści Traktat o łuskaniu fasoli, a właściwie do adaptacji radiowej jednego z jej wątków. W słuchowisku zatytułowanym Wybierz saksofon. W adaptacji Wacława Tkaczuka i reżyserii Andrzeja Piszczatowskiego grają Adam Ferency, Stanisław Brudny, Mariusz Benoit i Marcin Hajewski. Instrumentalną kreację stworzył Grzegorz Piotrowski. Teatr Polskiego Radia Może jednak zapalić świecę. Przyniósłbym lichtarze. Łuskamy, łuskamy te fasole To moglibyśmy już być dobrymi znajomymi Tym bardziej, że jestem prawie pewny, że już kiedyś No, a gdy się po długim niewidzeniu Człowiek z człowiekiem znów spotka Powinno być uroczyście, nie sądzi pan? Gdybym grał, zagrałbym z tej okazji Ale cóż, ma się rozumieć, że mnie kusi O, nie nieraz mnie kusi Zdarzy się nawet, wyjmę saksofon z futerału, zawieszę sobie u szyi, wsadzę ustnik w usta, obojem rękami korpus. Ech, przejechać po klapach już nie mam odwagi. Od razu palce mi sztywnieją i nawet w ustnik wtedy dmuchnąć się boję. Ale słyszę się. Może mi pan nie uwierzy, nie gram, ale słyszę się. I te psy moje mnie słyszą. Widzę, leżą wtedy jakby w słuch zamienione. Sierść na nich spokojna, ani drżenie po skórze żadnego nie przejdzie. Pyski wyciągnięte, a uszy w sztoc, jakby nie chciały niczego uronić. Nie wydaje mi się. Gram. One słyszą, ja słyszę. Moimi ustami, moim wydechem, tymi rękami, które boją się dotknąć klap, całym sobą gram. Swojego grania bym nie poznał. Nasłuchany siebie jestem, nasłuchana moja dusza. Jakbym mógł nie poznać, że to ja. Wiesław Myśliwski Wybierz saksofon Słuchowisko z fragmentów powieści Traktat o uskaniu fasoli Nie brata życia ze śmiercią jak muzyka Niech pan mi wierzy, całe życie grałem, wiem Czy skończyłem jakąś szkołę, pyta pan To zależy co pan rozumie przez szkołę Według mnie skończyłem niejedną, choć nie mam żadnych świadectw Bo też żeby coś umieć, czy musi się latami siedzieć w ławce Wystarczy, że chce się umieć A ja od dzieciństwa chciałem Zacząłem na organkach Dostałem je od stryja Jana Siedzieliśmy razu jednego Na brzegu lasu pod dębem I stryj grał Pięknie grał Nawet z operetek grał kawałki Nagle z dębu spadł żołądź Stryjowi na głowę O Może nawet na tym dębie Co na dębie? Powieszę się tylko na razie nie mów nikomu. Masz. Mnie już niepotrzebne będą. A szkoda, żeby się marnowały. Dobre były organki. Czemu stryj nie chce żyć? A co ci będę mówił i tak nie zrozumiesz. Zagraj mi coś lepiej. Nie umiem jeszcze, stryju. Nie szkodzi. — Ale powiem ci, czy będziesz umiał? Zacząłem dmuchać, przeciągać organki przez usta. Dźwięk z dźwiękiem nie chciał się zgodzić, ale widocznie już coś stryj słyszał. <śmiech> będziesz umiał, <śmiech> tylko ćwicz. — I tak zacząłem. — Czy według pana można by odtąd liczyć moją szkołę? Niech będzie, że to było dopiero przedszkole Wtedy mówiło się ochronka, nie przedszkole I od tego dębu zacząłem grać Wręcz zawziąłem się na granie Całymi dniami grałem Chciałem, żeby stryj jeszcze posłuchał, jak gram zanim się powiesi Wypatrzyłem kiedyś, gdy znów siedział pod tym dębem na brzegu lasu i poszedłem do niego Posłucha stryj? A to zagraj Nie na długo, już ci te organki wystarczą Potem wybierz saksofon Saksofonu tu nikt jeszcze nie widział To będą cię prosić na wszystkie zabawy, wesela A może i gdzieś dalej, wyżej? Saksofon najmodniejszy teraz I saksofon to świat Byłem kiedyś w mieście na tańcach Był w orkiestrze saksofon, mówię ci. Potem zobaczyłem taki sam na wystawie, w sklepie Obok skrzypki leżały Gdybym miał pieniądze, jak nie miałem, kupiłbym Sam bym się nauczył Jak się chce, wszystkiego można się nauczyć o, kosztował Dużo więcej niż te skrzypki obok Nie wiem ile by za tę naszą ziemię Zostawię ci moją część Może wystarczy A nie To składaj Gdybym może wcześniej Ale to trzeba od takiego jak ty No i tak się złożyło, że po wojnie znalazłem się w takiej szkole. Nie była to zwykła szkoła. Najlepszy dowód, że świetlica, która zajmowała cały barak, zawalona była instrumentami muzycznymi. Były i saksofon altowy. Co prawda dwóch klap mu brakowało, ale przytykało się palcami i jakoś się grało. Niektóre instrumenty były w jeszcze gorszym stanie. Pogięte, potrzaskane, pozrywane. Z dziurami od kul, od łamków, jakby też brały udział w wojnie. A powiem panu, Taka mnie zachłanność ogarnęła, że postanowiłem się na wszystkich instrumentach nauczyć. Nawet na perkusji. Uboga była to perkusja. Bęben, jeden bębenek, talerz, trójkąt. Ale gdy tak się nieraz na niej tłukłem, czułem, jak coś zaczyna we mnie drgać. Jakby jakiś zegar zaczął iść, który do tej pory stał. Z czasem to zrozumiałem. Otóż według mnie nie tylko muzyką, także życiem rządzi rytm. Gdy człowiek traci w sobie rytm, traci i nadzieję. Cóż jest płacz? Cóż rozpacz, jeśli nie brakiem rytmu? Cóż pamięć, jeśli nie rytmem? Najwięcej jednak ćwiczyłem na saksofonie. I powiem panu, jest coś takiego w saksofonie? A przecież były to dopiero początki Że kiedy zawiesiłem go sobie na szyi Wetknąłem ustnik w usta A korpus objąłem dłoni, Już od tego samego jakaś nadzieja we mnie wstępowała A może źle powiedziałem To było coś głębszego Jakbym się na nowo chciał urodzić Kto wie, może coś takiego jest we wszystkich instrumentach? Ale ja czułem to tylko w saksofonie. I już wtedy w szkole postanowiłem, że kiedyś kupię sobie saksofon. Muszę kupić, żeby nie wiem co. To też kiedy po skończeniu szkoły zostałem skierowany do elektryfikacji wsi, już od pierwszej pensji zacząłem odkładać na ten saksofon. Niewiele z początku, bo niewiele się zarabiało. Nie od razu byłem pełnym elektrykiem. Raczej takim im przynieść, podaj, jak to się mówi. Niechby jednak najgłodniejszy był miesiąc, musiałem na saksofon odłożyć. Któregoś dnia, jak grą z jasnego nieba usłyszał ktoś w kukuruźniku. Wymiana pieniędzy. Co to kukuruznik? Nie samolot. Tak samo się mówiło na głośniki radiowe, instalowane, naturalnie jeśli ktoś chciał, w domach, gdzie była już elektryczność. A wymiana pieniędzy wie pan na czym polegała? Nie to, że nowe banknoty. Tylko za te nowe mógł pan trzy razy mniej kupić. Nie słyszał pan o takiej wymianie? To gdzie pan wtedy był? Zresztą, nie ma to znaczenia. Po saksofonie w każdym razie nie miałem już co marzyć. Nawet nie czułem złości, powiem panu. W ogóle nic nie czułem. Jedyne co czułem, że nie mam po co dłużej żyć. I postanowiłem się powiesić. Robiłem tego dnia na słupie transformatorowym. Włożyłem pętlę na szyję I miałem już łazami odczepić się od słupa Ale spojrzałem jeszcze w dół na ziemię I zobaczyłem stryja Jana Stał z zadartą głową I patrzył co robię Nie, nie wydawało mi się Widziałem go Jak tu pana widzę Nie rób tego Powiesiłem się I nie widzę różnicy Zaraz. Na której budowie to było? A, zresztą wszystko jedno. No i na tej budowie był magazynier. Nie wyglądał, powiem panu. Gdyby pan go zobaczył, nie uwierzyłby pan, że to magazynier. Przygarbiony, głowę z trudem w karku skręcał. Chodził, to jakby więcej suwał stopami niż dawał kroki. Mówiono, że to z czasów wojny, z przesłuchań. Nikt nie wiedział na budowie, że saksofonista. Nie przyznawał się. Grać już dawno nie grał. I dalej nikt by nie wiedział. Tylko postanowiono na budowie założyć orkiestrę. Z góry przyszło takie zalecenie, że jeśli stan załogi wynosi ponad ileś tam osób, a budowa długoplanowa, powinien być zespół muzyczny, taneczny, czy chór, czy kółko teatralne, jako że należy zadbać o rozrywkę dla ludzi pracy. Zaczęli więc szukać na budowie, kto na czym gra. Mnie wybrali dlatego, że jako jedyny zgłosiłem się na saksofon. O, saksofon to nie był wtedy taki zwykły instrument. Rzadko występował w orkiestrach. W świecie tak, ale nie u nas W zakładowych, jeszcze na budowach Ale to właśnie saksofon przyczynił się do naszego powodzenia O, mają w zespole saksofon? To dawało nam przewagę nad innymi orkiestrami Także wkrótce zaczęli nas zapraszać Tu, tam, na inne budowy Do różnych zakładów, fabryk, do jednostek wojskowych Nie tylko na zabawy, także z okazji takich innych świąt, rocznic na akademię Żebyśmy w części artystycznej wystąpili Mieliśmy występ u nas, na budowie Też było jakieś święto Kilka osób dostało medale, kilkanaście dyplomy Na drugi dzień poszedłem do magazynu Do niego po jakąś część Wypisuje mi kwity, jakby obrażony Mówi Byle jak graliście Nie będzie z was żadnej orkiestry Źle złożona i niewiele umiecie Ty masz trochę iskry bożej Ale saksofon o. To nie myśl sobie. Zmarnujesz się w tej orkiestrze. Będą wam bili brawo jakże, bo kto tu kiedy słyszał saksofon na tym ugorze? Żachnąłem się. A gdzie on słyszał? I wtedy się przyznał, że był saksofonistą przed wojną. Wiele lat grał. I to w wielu orkiestrach. A ile krajów objechał. Zaczął wymieniać lokale, w których grał To nawet pomyślałem, czy nie zmyślił Paradis, Paradis Eldorado Szacherezada Arkadia Arkadis, Eden Miałem zamiar Arkadis. go spytać, co te nazwy znaczą Ale zabrakło mi odwagi Bo anusz pomyśli Jak ty chcesz być saksofonistą? A i na statku pasażerskim grał Który płynął do Ameryki Prawdę czy nieprawdę, mówił, już się nie zastanawiałem bo samo to, że saksofon może tak człowieka po świecie prowadzić Kazało mi inaczej myśleć i o saksofonie Saksofon swój masz? Nie, ten zakładowy tylko Składałem kiedyś, ale przyszła wymiana pieniędzy Myślę, czy by znów nie zacząć składać To nie składaj Pewnie uważa, że nie warto Bo może znów przyjść wymiana pieniędzy A przed wymianą pieniędzy, jak przed śmiercią, nigdy się nie zdąży Musi znać życie Minęło od tamtąd kilka tygodni Przechodziłem obok magazynu Zajdź do mnie Nie mam teraz czasu, później przyjdę Nie, teraz Później bywa zwykle za późno A co, ma pan jakąś pilną sprawę? Otwórz hmm? Otwórz ten futerę. Saksofon Saksofon Byłem w niedzielę urodziny. Przywiozłem Ma leżeć daremno Złoty Złoty Altowy <grystanie> Kawał świata ze mną objechał Ile by pan chciał za niego? Ile, ile A skąd wiesz, że chcę go sprzedać? Takie rzeczy Nie są na sprzedaż Nieraz tylko to Z całego życia zostaje Czego się nie sprzeda. Gdybyś chciał, mógłbyś po robocie, czy w niedzielę przychodzić do mnie, do magazynu, byśmy sobie grali. To znaczy, ty byś grał, ja bym słuchał. Lepiej niż miałbyś wódkę pić, czy w karty grać. Zwłaszcza, że niewiele jeszcze umiesz. A saksofon... Saksofon ma tyle tajemnic, co człowiek. Niektóre ci odkryje, inne będziesz musiał sam. Nie, żebym chciał coś przed tobą zataić, tylko... Że i mnie nie udało się odkryć A co by miesięcznie to kosztowało? Nic nie będzie kosztowało, nic Będziesz grał, ja będę słuchał Sam nie mogę, widzisz, grać Z trudem na tego magazyniera się nadaje Dzięki dobrym ludziom tylko no, Są jeszcze tacy Schorowany jestem Niedługo mi już I tak to się zaczęło Najpierw nabijał mi głowę, że saksofon to nie tylko narzędzie do grania Złością, gniewem czy obrazą Nic u niego nie wskurasz. Cierpliwością i pracą Pracą i sumiennością Jeśli będziesz chciał, żeby saksofon się z tobą zbratał Niczym dusza z ciałem musisz się i ty otworzyć przed nim nie będziesz przed nim nic ukrywał To i on nie będzie przed tobą A na każdy twój fałsz zatnie się I nie popuści Ani wyżej, ani niżej Choćbyś puca wydmuchał Nie wystarczy zresztą płucami Będzie grał, a będzie martwy Musisz całym sobą grać Także swoim bólem, swoim płaczem Swoim śmiechem, nadziejami, snami Wszystkim, co jest w tobie Całym swoim życiem Bo to wszystko Muzyka Ty jesteś Muzyką, nie saksofon Ale musisz je Przyłożyć Porządnie przyłożyć Jeśli chcesz usłyszeć Siebie w saksofonie bo tylko wtedy Będzie to Muzyka Powiem panu, że aż bałem się tego saksofonu A cóż to za saksofon, myślałem Gram na zakładowym też saksofon A nic takiego nie czuję, o czym on mówi I z początku grało mi się na tym jego Dużo gorzej niż na zakładowym Trudno zresztą powiedzieć grało mi się Bo ćwiczyliśmy przeważnie gamę To znaczy on mi kazał, ja ćwiczyłem i tak w kółko, gamy i gamy, w całej skali saksofonu. Złościło mnie to, ale co miałem robić? Potem przywiózł kilka stron z nutami i przeszliśmy na jakieś wprawki fragmenty. A nie dał mi w całości zagrać żadnego utworu, tylko osobne kawałki. Ćwiczyłem bez końca. I dopiero po jakimś czasie pozwalał, żebym te kawałki zestawił. Do tego jeden dźwięk często kazał mi grać, aż do wyczerpania oddechu. A jeszcze powtarzać i powtarzać, póki nie powiedział... Może być. Chodziłem chyba osiem miesięcy do niego. W końcu zniechęciłem się. Zacząłem w kratkę przychodzić, a on dzień w dzień siedział do wieczora w magazynie i czekał na mnie. Czemuś wczoraj nie był. Czemuś przedwczoraj nie przyszedł. Cztery dni już cię nie było. W zeszłym tygodniu ostatni raz byłeś, a ja tu wciąż czekam. Na no, awaria. Z naprawą nie mogliśmy no, tak sobie poradzić. Parę dni no, jeszcze nam zejdzie. Tak to jest. Dłużej na budowie, budowie. zatrzymali. A no tak to jest. Na akord na w zeszłym tygodniu robiliśmy, bo plan musimy gonić. No, jak tam dogoniliście plan? Nie. Plan może i dogonisz, ale siebie będzie ci trudniej. Widocznie pomyliłem się. Nie dasz tak rady długo i grać i na budowie pracować. Jeszcze nie teraz, ale kiedyś będziesz musiał wybrać. Teraz tylko wypiszesz się z tej orkiestry, przynajmniej niech cię nie psują. Jak to mam się wypisać? A to graj. A graj. Tak się człowiek stacza, jak nie widzi dalej niż poczubek nosa. A graj! A graj! Lubicie brawa. O, lubicie brawa, niezależnie, kto wam bije i za co. A jeszcze wam do tego godziny nadliczbowe, dopisują. I tym mnie ubudł do żywego, ubudł mnie w najczulsze miejsce i przestałem w ogóle do niego przychodzić. Pomyślałem sobie, dokąd tak będę wysłuchiwał, że nie tak i nie tak źle i źle powtórz i powtórz, a żeby chociaż raz mnie pochwalił. Jeszcze każe mi z orkiestry się wypisać. Aż któregoś dnia przechodziłem obok magazynu. Zobaczył mnie chyba przez okno, zaczął w szybę walić. Udałem jednak, że nie słyszę. Pomyślałem pewnie, chce mi znów powiedzieć, że źle graliśmy. Tydzień wcześniej był Dzień Kobiet. Akademia graliśmy w części artystycznej. Przyszedł, widziałem go, siedział w samym końcu. Były przemówienia, kwiatki, czekoladki, pończochy dla kobiet... Budowa wciąż się ciągnęła, plany w łeb brały, ale zawsze w roku było kilka akademii. Z tym, że Dzień Kobiet był najprzyjemniejszy. Minąłem już magazyn, a ten woła za mną. Co, udajesz, że nie słyszysz? To jak ty chcesz być saksofonistą? Chodź no tutaj. Czego pan chce? Odkupię od ciebie ten saksofon. Jaki saksofon? Ten. Co był przedtem mój To dalej jest pański I ma pan go przecież u siebie Mam, ale Twój jest Jak mój? No, twój dałem ci Miałem ci już dawno powiedzieć, ale Jakoś tak schodziło a teraz chciałbym Go od ciebie odkupić Weź no. To na zaliczkę O no, no, Weź Resztę będę ci po trochu spłacał Każdego miesiąca po wypłacie nie, nie bój się, spłacę ci co do grosza Tyle ile wart Nie chcę nic stanie. Nie, nie oszukałem cię Nikogo w życiu nie oszukałem Tyle ile wart A nie mało wart Każdego miesiąca Po wypłacie Nie wierzysz mi? To stawaj sobie każdego miesiąca W kolejce do kasy za mną i od razu Przy kasie Jak wezmę każdego miesiąca nie mogę za dużo naraz. Pensji nie mam wielkiej, jak wiesz, i muszę na życie coś sobie zostawić. Ale miesiąc w miesiąc. Budowa jeszcze będzie się ciągnęła, przy takiej robocie będzie się jeszcze o, o, ciągnęła. Zdążę ci wszystko spłacić. A skończyliby wcześniej, to magazyn dalej będzie. Ja Jak bez magazynu? Obiecali, że zostawią mnie do emerytury. Czy nie zdążyłbym przed emeryturą? Też się nie bój Przemyślałem wszystko Napisałbyś mi, gdzie jesteś I odsyłałbym ci miesiąc w miesiąc Nawet za przekaz bym płacił, żeby nie z twojego Myślałem, czy by nie wziąć w kasie pożyczki Ale wolałbym co miesiąc Jakbyś zgodził się Jednego długu drugim długiem nie lubię spłacać. Masz wtedy dwa długi na głowie, a nie ma gorszej rzeczy niż w długi się zaplątać. Życie i tak jest długiem, choćbyś nikomu nie był nic winien, od nikogo nic nie pożyczał. Naturalnie, że nie wziąłem tych pieniędzy. Jak już? Swój saksofon chciał odkupić ode mnie? Umarł jakieś półtora roku od tego zdarzenia Budowa nie była jeszcze skończona Poszedł ktoś po coś do magazynu Wypisywał mu kwit Miał tylko na tym kwicie się podpisać Nagle głowa mu opadła I to był koniec Ale ołówka z ręki nie wypuścił Wyobrażam sobie? Jakby chciał się pod swoją śmiercią podpisać Że zgadza się Chodziłem jeszcze przez te półtora roku do niego. Nawet tak, jakbyśmy dzisiaj jeszcze ćwiczyli, a jutro umarł. I dużo pilniej się przykładałem niż przedtem. Każdego niemal dnia, jeśli nas dłużej nie zatrzymali na budowie, zaraz po robocie, aby się umyłem, przebrałem, coś zjadłem albo i nie zjadłem i szedłem do niego. Narysował mi kredą na posadzce kółko, w którym miałem stać. Drugie takie samo dla siebie w odpowiedniej odległości, w którym on siadał na krzesełku. Wymierzyłem, że stąd dotąd będzie najlepsze brzmienie Będę cię najlepiej słyszał Magazyn to nie sala koncertowa Nawet nie lokal. na zwożą rur, blach, przewodów, opony i Bóg wieczego i każdy dźwięk od razu się zmienia M Moglibyśmy bez kółek Śmieją się na budowie ze mnie I co ma kółko do Ma, ma Kiedyś dowiesz się, co ma. Stój. Przyzwyczajaj się. Myślisz, że będziesz miał więcej miejsca? Nie wszesz się żyje w głąb. Tak samo nie wszesz się grać powinno w głąb. Stój. Stój. Na stojąco przepona lepiej działa, powietrza więcej bierzesz w płuca. Oddychanie. to ważna rzecz przy saksofonie. A ty za płytko oddychasz. Stąd i wydech. Do saksofonu masz niedobry. Nie mówiąc, że saksofonista musi być i w nogach silny, w karku silny, w całym kręgosłupie. Wtedy i swobodnie gra. Przyjdzie ci do rana grać Gdy będą się chcieli bawić To nie powiesz, że cię nogi bolą Na saksofonie gra się od nóg i wyżej niż głowa Powietrze wtedy samo przepływa do saksofonu Nie musi się wiele dmuchać Nie musi się policzków nadymać żuchów napinać A ty wciąż je napinasz Wargami, aby dźwięki układaj, językiem po nich przebieraj A saksofon stanie się czuły, jak ból Między nim a tobą powinien być ból Inaczej będziecie sobie zawsze obcy On, saksofon, a ty, kto?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 Słuchowisko z fragmentów powieści Wiesława Myśliwskiego, traktat o łuskaniu fasoli, zatytułowane Wybierz saksofon. Wystąpili Mariusz Benoit, Adam Ferency, Stanisław Brudny i Marcin Hajewski.